Minęła szósta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki Izabela Kuczyńska i Paweł Zieliński. Kijów, Dniepr i Odessa. Celem rosyjskich najeźdźców po ostatnich atakach są ofiary śmiertelne i kilkanaście osób rannych. 250 stron, 51 zarzutów i 117 dowodów. Koalicja rządząca zaprezentowała wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Polska duma płynie na podbój Ameryki. Żaglowiec Dar Młodzieży wyruszy w rejs na ćwierćwiecze Stanów Zjednoczonych. Co najmniej trzy osoby, w tym dwunastoletnie dziecko, zginęły. Kilkanaście zostało rannych. Część z nich walczy o życie. To tragiczny bilans ataków, które Rosja przeprowadziła wczorajszego popołudnia i dzisiejszej nocy na Ukrainie. Na Najeźdźcy za cel obrali między innymi Kijów, Odessa i Dniepr. Pociski uderzyły w dzielnice mieszkalne. A w Ukrainie jest obawa, że agresor nie poprzestanie na tych atakach w całej wschodniej połowie kraju. Obowiązuje teraz alarm rakietowy.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 Po kilku godzinach maszyny wróciły do swoich baz, a porty lotnicze wznowiły operację. 51 zarzutów i 117 dowodów zawiera wstępny wniosek o Trybunał Stanu dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Dokument liczy 250 stron. Wczoraj przedstawili go w Sejmie szefowie klubów parlamentarnych należących do koalicji rządowej. Czego dotyczą zarzuty? O tym Michał Fabisiak. Autorzy wniosku zarzucają Zbigniewowi Ziobrze przede wszystkim złamanie zasady legalności. Zamiast stać na straży konstytucji i polskiego prawa, on to prawo łamie. Wyjaśnia Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. Oskar...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 Polskie Radio. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie posła Konfederacji Konrada Berkowicza. Dotyczy publicznego znieważenia flagi państwa obcego oraz propagowania faszyzmu w Sejmie. Doniesienie złożył marszałek w Łodzi Na posiedzeniu Sejmu we wtorek Konrad Berkowicz rozwinął flagę Izraela, która w miejscu Gwiazdy Dawida miała nadrukowaną swastykę. Za takie zachowanie polityk Konfederacji musi liczyć się z konsekwencjami, tak mówiła w jedynie Anita Kucharska-Dziedzic z Nowej Lewicy.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 W nich Wrocław i Obława za sprawcami napadu na konwój z pieniędzmi. Do zdarzenia doszło wczoraj późnym popołudniem na jednym ze skrzyżowań w centrum miasta. Przestępcy uciekli z gotówką, przekazała nam podkomisarz Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Celowo spowodowali kolizję poruszającymi się konwojentami przewożącymi gotówkę. Ta gotówka z pojazdu została skradziona. Na szczęście w tym nikomu nic nie stało, nie ucierpiały też żadne inne osoby postronne. Nie wiadomo jaka suma padła łupem złodziei, pieniądze były przewożone z jednego z Wrocławskich Kantorów, do Banku. Gdyński Uniwersytet Morski w wyjątkowy sposób włącza się w obchody 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Po południu w rejs do Ameryki wyruszy szkolna fregata Dar Młodzieży. Przed żeglarzami 11 tysięcy mil morskich. Pierwszy etap rejsu potrwa prawie miesiąc, mówi nam pierwszy oficer statku Tomasz Maracewicz.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 To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Dania. Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Znamy komplet półfinalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów do Atletico Madryt i Paris Saint-Germain, które awansowały do czołowej czwórki we wtorek. Wczoraj dołączyły Bayern Monachium i Arsenal London. Bayern pokonał Real Madryt 4-3, a Arsenal zremisował ze Sportingiem Lizbona 0-0 w rewanżowych spotkaniach ćwierćfinału. Rozstawiona z numerem trzeci miga świątek pokonała Niemkę Laure Zygmunt 6-2, 6-3 w drugiej rundzie turnieju WTA 500 na kortach ziemnych w Stuttgarcie. Był to pierwszy mecz Polski tenisistki pod wodzą nowego trenera Hiszpana Francisco Roja. Tymczasem Jan Zieliński i brytyjski tenisista Luke Johnson pokonając w pierwszej rundzie rozstawionych z dobrem czwartym austriackich tenisistów Lukasa Midlera i Aleksandra Erlera awansowali do ćwierćfinału gry podwójnej turnieju ATP w Monachium.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 no czego chcieć więcej. Mamy 3-0, pierwsze zwycięstwo, ale jest to bardzo mały kroczek do tego, żeby obronić tytuł. Rywalizacja w finale rozgrywana jest do trzech zwycięstw. Kolejne spotkanie w niedzielę w Łodzi. Hokeistki reprezentacji Polski pokonały Islandki. 4-1 w meczu Mistrzostw Świata poziomu 2A. Trzy gole dla Polski strzeliła Karolina Poźniewska. W innym spotkaniu Słowenia wygrała z Tajwanem 6-3. Kolejnym rywalem reprezentacji Polski będzie Tajwan. Ten mecz zaplanowano na piątek.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 Zachmurzenie na ogół będzie duże. Rano, szczególnie na północy, możliwe są gęste mgły, a w dzień w całym kraju przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni na wybrzeżu przez 13-16 przeważającej części kraju, nawet po 18 miejscami na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i słaby, a ciśnienie waha się na barometrach. W Warszawie teraz 107 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości na dobrą prognozę pogody zaprosił sponsor. Firma ubezpieczeniowa Warta, oferująca ubezpieczenia upraw dla rolników. Klimat. W Rybniku jakość powietrza jest zła. W Jastrzębiu, Zdroju, Oświęcimiu, Krakowie, Częstochowie, Kaliszu, Warszawie i Piotrkowie Trybunalskim dostateczna, a na pozostałym obszarze dobra. W północnej połowie kraju miejscami także bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 4% energii elektrycznej, ale ten odsetek wzrasta. Od 13 do 16 prognozowane są zielone godziny, kiedy prąd jest najczystszy i najtańszy. Jedynka. Polskie Radio. Reklama. Bo w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 Valerin Ultramax. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultramax to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultramax. Siła spokoju. Afloform. Każda tabletka powlekana zawiera 600 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego. Reklama. Autopromocja.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 Polski Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 6. Sygnały dnia. Czwartkowe sygnały, bo to czwartek, 16 dzień kwietnia, 106 dzień roku, do końca roku, 259 dni. Słońce wzeszło o 5.37, zajdzie o 19.36, zatem dzień potrwa...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 Paweł, Publiusz, Saturnin, Turybiusz i Urban. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. I powiem krótko, że fajny mecz wczoraj widziałem. Momenty były. Ha, momenty były, było ich co najmniej siedem, a to pierwszy z nich. Leo też śmiewał swoje momenty chwały, ależ to się zaczyna od błędu Nojera. Jeden do zera dla Realu! To jest niewiarygodne 35 sekund. Pod Komentator Kanal Plus Sport nie dowierzał w to co widział, ale ostatecznie to nie Real Madrid gra dalej tylko Bayern. No mecz z kosmosu meczych o takie komentarze pojawiły się w sieci o parach ćwierci ligi mistrzów jeszcze w tej godzinie. A tylko godziny zostały, tak mniej więcej za 10 mniej więcej godzin pociąg do jedynki skład specjalny zatrzyma się w sopocie i to jest kolejny przystanek na urodzinowej trasie programu pierwszego. Będziemy w samym sercu Sopotu, no i będzie super urodzinowy.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 A nie, nie, nie, Pani Tomku, znaczy ja się zwracam teraz do Pana Tomka, który jest za szybą, że niepotrzebnie Pan tego Pana Tomka puścił. Nie, nie, spokojnie, Pan Tomasz ma inne piosenki w e chciałem tylko powiedzieć, że w rozmowie dnia będą politycy, a jakże Marek Sawicki, poseł PSL, marszałek senior o 7.15, godzinę później, Marcin Bosacki, wiceminister spraw zagranicznych i takie pytanie do Państwa, czy mogą Państwo mm, kolegom, którzy się pojawią dziś w Sopocie jakąś fajną miejscówkę no, oprócz y, Monciaka polecić, albo inaczej. Czy jest ktoś w stanie z Państwa przekonać nas, żeby do Sopotu nie jechać? A? 22 139 22 02 Ja nazywam się Daniel Wydrych, koniam się i zapraszam na sygnały, jak zawsze do dziewiątej. Dziś w rozmowie dnia Agata Kondzińska. Już teraz zapraszamy. Jest 17 po szóstej.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 Pewno przydam się, czuję ja. Pierwszy i sygnały dnia, jest 20 minut po godzinie 6, a tuż po piątej zadałem Państwu zagadkę. Wydałem o pewien zespół, który wystąpił w sobocie w 85. A tam to chyba obały jakie? nie pozdrawiam, Panie Redaktorze. Dzień dobry, a może to A2? Pozdrawiam, Jarek z Oj, oj, oj, oj, oj, jak to nie Julio Iglesias, To no to tylko może być Krzysio Krawczyk nasz, kochany. Pozdrawiam jeszcze raz, Artur. Ani Abba, ani Krzysztof Krawczyk, ani tam Julio Iglesias, szanowni państwo, to bracia Herejs w 85 roku zagrali. Pan Darek wiedział ale nie powiedział, w sensie na antenie. Proszę. Dzień dobry, Darek Dużego jeszcze raz telefonuję. Panie redaktorze, ja chyba jako jedyny wymieniłem w swoim telefonie nazwę He He Heir a pan tego nie puścił na antenie. Ja wiem, że ja zawsze za dużo gadam, niepotrzebne te, te otoczki są i nie było chyba czasu na montaż, żeby to puścić na antenie, bo zawsze w koło tam za dużo opowiadam. No ale gniewam się, gniewam się, że pan tego nie zrobił. No. Przecież zrobiłem, jak nie zrobiłem. Takich zagniewanych jest więcej. Witam panie redaktorze, mówi Robert ponownie Grzegorz-Mobilka. O 5.20 odpowiedziałem dobrze na to pytanie, że to zespół był Herejs, a nie było tego wyświetlone. Tak, troszeczkę jestem zażenowany. Polskie Radio. Jedynka. Jeden zażenowany, drugi zagniewany. Mam nadzieję, że już panowie nie czują urazy. Szanowni państwo, teraz możemy poczuć miłość do warzyw i owoców, którzy w nas jej nie czuje. To, że one są zdrowe, to wiadomo od dawna. Jak się jednak okazuje, spożywane w dużej ilości mogą również zmniejszać ryzyko demencji. Co jeszcze jednak potrafią? zdrowe, mają dużo witamin, plus jest to prawdziwe takie jedzenie i lepiej, żeby je wprowadzać do diety, nawet jeśli są małe ilości. Czy warto jeść warzywa i owoce? Oczywiście, dlatego, że są bardzo smaczne i zdrowe. No nie wiem, ja lubię słodycze. Nie jem mięsa już od co najmniej trzech lat. Zawsze było zjedz kotleta, zostaw. Surówkę, nie? Albo ziemniaki. A jakby miał porównać pan swoje samopoczucie pomiędzy tym, jak pan czuł się wcześniej, a teraz, kiedy? No, pańska dieta składa się głównie z warzyw i owoców. Pod względem zdrowotnym jest jak najbardziej super i polecałbym wszystkim. Tak naprawdę ważne, żeby w naszej diecie było wszystko, od warzyw do mięsa. Mają bardzo dużo wartości odżywczych w porównaniu do innych posiłków. Katarzyna Kowalczeń, dietetyk i psychodietetyk, Uniwersytet w Siedlcach, konkretnie Instytut Nauk Ostrowiu mamy naprawdę duży rozstrzał, jeśli chodzi o zagadnienia z tym związane, to znaczy polskie zalecenia żywieniowe mówią jasno i wyraźnie, że faktycznie tych warzyw i owoców powinno być dość dużo, ale to jest pojęcie takie względne. To, co nam pozwala dobrze sobie zobrazować sytuację, to jest talerz zdrowego żywienia i zgodnie z tymi najnowszymi rekomendacjami zachęcamy do tego, żeby pięciu posiłkach w ciągu dnia było jakieś surowe warzywo bądź owoc, przy czym owoców powinniśmy proporcjonalnie jeść mniej, tylko i aż z tego względu, że zawierają dość duże ilości cukrów prostych, które w nadmiarze nie są dla nas do końca bezpieczne. Natomiast warzywa jak najbardziej należy jeść, korzystać z sezonowości również. A macie jakieś pomysły, żeby je tak ciekawie i smacznie wprowadzić w posiłek? Można pociąć jabłko na przykład tak jak frytki wyglądają. Jak się ma jakieś młodsze dzieci albo młodsze rodzeństwo i można im to tak podawać. Na przykład wprowadzić, tak jak ja, dzień wegański w poniedziałek. A co pan je w taki dzień wegański? Zaczynam od banana, później piję kawę, później sobie szykuję właśnie kanapeczki z jakimiś Masełki margaryną roślinną. Na to oczywiście jakieś tofu, warzywka. Wszystko, co mamy w domu. Najważniejsze, żeby nie kupować czegoś za dużo. Tutaj myślę, że ogranicza nas tylko nasza własne wyobraźnia. Czasami to jest najprostsza naprawdę rzecz, jaką możemy zrobić. Do kanapki z humusem już wtedy mamy warzywo bardzo wartościowe, bo strączkowe. Jeżeli dodamy choćby kilka plasterków kiszonego ogórka, to mamy naprawdę kapitalny skład posiłku prostego. To jest coś, co ja uczniom zazwyczaj zalecam, którzy mówią, że nie mają czasu zjeść śniadania przed pójściem do szkoły czy studentom przed, przed pierwszym wykładem. I to jest taki jeden ze sposobów. Właśnie ta prosta kanapka, w sensie dodanie jakiegokolwiek warzywa. Ale że to fuj, na no to warzywa? A niech będzie! Michał Żarek pytał o warzywa i owoce. 25 pora. But there's something in the air they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand. As the rain puts a tear in his eye. She says, Don't let do go. No. Never give up with some trouble. city to the temple station, cries into the leather seat, and Susie knows a baby was a family man, but the world has got him down on his knees, so she throws him at the wall, the kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe, and he takes her in his arms, and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. And don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. 22-139-2202, pan Piotr Szczecin się kłania. Dzień dobry, panie redaktorze dobry. Danielu. Dopiero wsiadłem do auta, żeby jechać na poranny jogging, i słyszę zespół Helejs, którego mam płytę długo tą czarną. I oni oczywiście są, i cóż, że ze Szwecji. I cóż, że ze Szczecina, pan Piotr. Ze Szwecji, chciałam ładnie tutaj Pan Piotr powiedzić. ze Szczecina ma pozdrowienia od naszego wydawcy Radosława. Zapraszamy, panie. Dzisiaj ciągle pani na mnie obrażasz. A, naprawdę, pani Justyna, nie Nie, absol... nie, nie, nie, nie, proszę pani. Ale tak to właśnie wygląda. Redaktor Zieliński, być dobry. może nie. wie Ale od, mhm. od niedawna pani Justyna ma czas reglementowany teraz o, w tej u, o. Bardzo proszę o odpowiedni dźwięk. Ale to dobrze czy źle? Tak. Zaczynamy. Proszę bardzo. Słuchaj, e, bardzo ważna informacja panowie i państwo, proszę słuchać. Przestrzegamy przed fałszywymi mandatami za wycieraczkami samochodów. Będziemy tak, będziesz tak na mnie patrzył S nie i Słucham, wytakiwa. słucham, słucham budzisz jakoś reagować. Wtedy jest jednak ciekawie, bo ja jestem gościem u ciebie, przypominam, Jeszcze ale mniejsza. już mówię. Przestępcy podszywają się pod krajową administrację skarbową i rozsyłają fałszywe ulotki z wezwaniem do zapłaty, czyli sytuacja jest e, faktycznie poważna. Na wydrukach pojawia się logo skarbówki oraz kod QR. No i to jest ważne, bo to może prowadzić do złośliwego oprogramowania. Przypomnijmy, że te mandaty, które się pojawiają, jeśli się pojawiają zaparkowanie, e, one są wystawiane przez policję oraz Straż Miejską i Minno, a nie przez kasa, nie Ministerstwo Finansów. Czyli jak widzimy takie logo, to absolutnie nie klikamy w ten kod QR, nie skanujemy go, o tym przestrzega Krajowa Administracja Skarbowa, ona ostrzega przed tymi oszustami i właściwie problem tak naprawdę widać, że jest w całej Polsce, bo to jest taki ogólnopolski, właśnie taka ogólnopolska informacja. No, ale dobrze, ale co się stanie, jeśli rzeczywiście zeskanujemy taki kod QR, bo tam on nas przenosi na specjalną tak, stronę? Tak, ale ta specjalna ja... strona jest fałszywa mhm. i wtedy możemy ściągnąć sobie, ściągniemy sobie złośliwe oprogramowanie. Jeżeli mamy wątpliwości, to naprawdę e, zadzwońmy do Urzędu Skarbowego, a jeszcze bardzo ważne, e, bo przecież możemy to sprawdzić też w aplikacji mobilnej e, e, US, e, bo tam jest dostępna zakładka mandaty i tam możemy sprawdzić, czy faktycznie mamy jakieś mandaty i czy pojawiła się taka sytuacja. Czyli naprawdę nie klikamy e, w, takie, e, w takie mandaty, które się pojawiają. Gdzie jest KAS? KAS w ogóle nie wydaje mandatów, także to jest ważne. Jest Pani na 100% pewna tego. Tak, ja że... jestem pewna na 100%, że nie ani Ministerstwo Finansów, ani tylko Policja i Straż Gminna. Już czas minął. Dziękuję bardzo. Y, ogromna presja i ogromny stres. Bardzo mi się to nie podoba. Właśnie idę do wydawcy na skargę. To w była tym momencie. Justyna Gorąco, bardzo pani dziękuję. <grych> dziękuję Pod pięknie. I dzisiaj tak będzie właśnie w ten sposób. skrót aktualności Paweł Zieliński. Kijów, Odessa i Dniepr celem rosyjskich najeźdźców po ostatnich atakach są co najmniej trzy ofiary śmiertelne i kilkanaście osób rannych. We wschodniej połowie Ukrainy nadal obowiązuje alarm rakietowy. Nad Dnieprem istnieją obawy, że atak był jedynie pierwszą falą uderzenia. 50 stron, 51 zarzutów i 117 dowodów koalicja rządząca zaprezentowała wniosek o trybunał stanu dla Zbigniewa Ziobry. Zamiast stać na straży polskiego prawa, on to prawo łamie. PiS twierdzi, że wniosek nie jest merytoryczny, a polityczny. Absurdalny wniosek do Trybunału Stanu. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie Konrada Berkowicza. Dotyczy publicznego znieważania flagi państwa obcego oraz propagowania faszyzmu w Sejmie. We wtorek poseł Konfederacji rozwinął flagę Izraela, która w miejscu gwiazdy Dawida miała nadrukowaną swastykę. Promowanie symboli nazistowskich w Polsce jest karane. Obława za sprawcami napadu na konwój z pieniędzmi we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło wczoraj późnym popołudniem na jednym ze skrzyżowań w centrum miasta. Nie wiadomo jaka suma padła łupem złodziei. Stop! dzików pod takim hasłem przed ratuszem w Warszawie protestowali aktywiści. Sprzeciwiali się zabijaniu zwierząt i proponowali alternatywne rozwiązania. Władze miasta twierdzą, że są otwarte na rozmowę. Czy jesteśmy w stanie ten problem odrobinę zmniejszyć? Tak i dlatego prowadzimy te wszystkie działania od. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o siódmej. Pogoda. No i proszę pana, słyszę rzeczywiście głos zdecydowanie w lepszej kondycji. A nie mówiłem, proszę pana? A to czego pan mówiłem, używa, no, proszę pana? Co nie mówiłem. A to czego pan używa? Że, że, że, że czego ja używam, czy pana? No, myśli pan, że ja panu będę a, to, to jak jakiś medykament, no. myślałem, że jakieś po prostu stare, sprawdzone, babcine sposoby okład skota okład skota, to tak. rzeczywiście, jeszcze jak tak sobie to jest sympatycznie działa. pomroczy, to, to działa nie tylko na... Dużo, Ach, dużo, dużo, dużo, dużo dużo płynów mhm że no tak. takich ciepłych herbatek oczywiście. A właśnie, że nie, bo, o, bo herbata, o, wysusza. Tak. herbata wysusza. Herbata wysusza, proszę tak, o, a kawa jest zła. Nie, ja nie wiedziałem tego, że, że, że No, jest a ja już widzę, że pan tam na, na usta się cisnę. No, a którą nie wolno pić wody gazowanej przed występem na scenie? Pan wie dlaczego? No, proszę pana, i tak piją. Aha. Paweł Zieliński, dzięki wielkie. Woda cieszę się, Cieszę się, że w dobrym zdrowiu Pana y, znajduję. Ja też się cieszę, że Pana widzę i że jestem z Państwem. Do usłyszenia. Dzięki. Pani Leno. Dzień dobry, dzień dobry. Lena, Choszczno, zachodnio-pomorskie. U nas dzisiaj 8 stopni już teraz jest, a w ciągu dnia ma być 17. i padać pada też. Ach, 17, nawet 19, szanowna pani Leno, pani Lena z Choszczna, zachodniopomorskie, Zachodnia pomorskie Miejscami na Dolnym Śląsku 19 stopni. 6 tylko tylko 6 stopni na wybrzeżu. Tak czy inaczej pozdrawiamy naszych kolegów, którzy dziś powitają Państwa, konkretnie Karolina Roże i powita Państwa prosto z Sopotu po godzinie 16. Zachmurzenie na ogół będzie duże rano, szczególnie na północ, tam możliwe są gęste mgły. W ciągu dnia przelotne opady deszczu. Ten deszcz jest potrzebny, wiatr słaby, umiarkowane ciśnienie raz w górę, raz w dół. W zasadzie to jest Myślę, że ta sama wartość, co o tej porze wczoraj, 1007 hektopaskali. Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia i 6.34, zatem sprawdźmy, co wydarzyło się. 16 kwietnia, kalendarz jedynki. Z jednej strony ludzie będą mogli nabywać drobniej ciłacze, jak to się mówi, papiery wartościowe, będą mogli lokować pieniądze korzystniej niż w banku, gdzie będą mogli trochę żyć grą, obserwować notowania, ale z drugiej strony będzie to również sposób na podnoszenie, jak to się mówi, kapitałów przez y, przedsiębiorstw. W 1991 roku odbyła się pierwsza sesja na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Paradoksem jest, że generała Fildorfa oskarżano nie za spiskowanie przeciwko władzy ludowej. To zresztą było niesłychanie trudno udowodnić. Skazano go natomiast za to, że dowodził i kierował walką zbrojną w kraju, zarzucając mu na podstawie spreparowanych dowodów rzeczy, których nie popełnił. Rok 1952. Sąd wojewódzki w Warszawie skazał na karę śmierci organizatora i dowódcę KDW Armii Krajowej, zastępcę komendanta głównego AK, generała Augusta Emila Fildorfa, pseudonim NIL. W 1945 roku rozpoczęła się bitwa o Berlin. Stalin, który wiedział, że on będzie zdobywał Berlin, bo wynikało to z mapy wojskowej, wynikało to także z porozumień międzyalianckich, postanowił dać szansę wybicia się swoim najwybitniejszym marszałkom. Bo rzeczą absolutnie prestiżową było to, kto Berlin weźmie, czy Żukow, czy konie. W 1927 roku Polskie Radio po raz pierwszy transmituje w południe hejnał z Wieży Mariackiej w Krakowie. Jedyną naprawdę rzeczą, o której myślałam i marzyłam poważnie kiedyś, to był taniec. Ten taniec się nie zrealizował, ponieważ miałam kontuzję kolana, potem jeszcze miałam pięciokrotne zwichnięcie tej nogi, czyli że musiałam się przekwalifikować i dzięki dobrym radom po prostu kolegów w Teatrze Syrena, do którego się dostałam, Kazio Pawłowski, namówił mnie do tego, żebym ten egzamin aktorski zdawała i żebym zaczęła jakieś stawiać pierwsze kroki. Zdałam egzamin, zostałam zaangażowana do Warszawy. W 1923 roku urodziła się Alina Janowska, Aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Zmarła w roku 2017. Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 24 minuty, godzina siódma. Pan, pan Wiesław. Panie redaktorze, pan się dziwi tofu z warzywami. Ja na przykład jem placki ziemniaczane z chlebem. Lubię. Gratuluję. Z tego zestawu to tylko chleb toleruję. Natomiast pan Tomek w sprawie w sprawie braci. Panie Danielu, to ja chciałbym tylko wspomnieć, że ja w sprawie grupy Herej dzwoniłem, nim to stało się modne. Pod koniec czerwca coś rozmawialiśmy o tej grupie, było na sygnałach dnia i wspominałem, że w lecie z radiem w pierwszą sobotę wakacji ten utworek został przypomniany. Pozdrawiam, Tomek. Tak było, szanowni państwo, w 1985 roku w Sopocie w Operze Leśnej. Ci panowie wcześniej wygrali festiwal Eurowizja, no i u nas w Sopocie także im się poszczęściło zespół Herace, a zespół radiowej jedynki. Dziś także wystąpi w Sopocie o godzinie 16 i państwa Karolina Rożej. Prosto z Sopotu. I dużo, dużo ciebie trzeba mi, dużo ciebie trzeba. Krótkich wdechów, trochę śpiewu i dużo, dużo ciebie trzeba mi, dużo ciebie trzeba mi. Bye. Są takie rzeczywiście, które chodzą nam po głowie. No, dzisiaj będzie po głowie niektórym chodzić piosenka Summer Party, yy, czyli ta piosenka, którą zespół Harreys w sierpniu 85 roku zdobył Grand Prix Festiwalu w Sopocie. Panie redaktorze, Danielu, ja w sprawie tego, dlaczego nie jechać do Sopotu. A dlaczego by było jechać tam? Otóż ja uważam, że po prostu to jest przereklamowana trochę miejscowość, bo wszyscy z Warszawy żaden nie pojedzie na wybrzeże Pomorskie. Tylko wszyscy zaszywają prosto jak strzeli do Zatoki Gdańskiej. Woda fajna, śnicy są też, a wszyscy się cieszą i chodzą po tym ąciaku. Lansują się, potem są zdjęcia w kolorowych gazetach. I po co to, to tam? A pan mówi, że festiwal w Sopocie, bo przyciąga ludzi. A w Kołobrzegu na przykład? Tak, wiem. Też w brzegu był festiwal piosenki żołnierskiej i swego czasu wybrałem się do brzegu 8 godzin, szanowny panie Piotrze. 8 godzin z y, Warszawy w Korkach. W jedną stronę, żeby była jasność. Dlatego my dziś wybraliśmy Sopot. Sopot jest kolejnym przystankiem na urodzinowej trasie radiowej Jedynki. Po 16:00 specjalne wydanie Ekspresu Jedynki. Program pierwszy Polskiego Radia. No i z okazji stulecia koledzy z redakcji sportowej przygotowują specjalne takie, no, takie nitki, my to nazywamy nitki, nitkami, miksy muzyczne, w których można usłyszeć głosy komentatorów i te największe sukcesy polskich sportowców. I pamiętam, kiedy prezentowaliśmy po raz pierwszy, to był poniedziałek w Kronice Sportowej, no to z tyłu głowy mieliśmy także to, co się wydarzyło w weekend, czyli śmierć Jacek Magiery kiedyś mówił tak, gdybym nie był piłkarzem zostałbym muzykiem albo kucharzem uwielbiam piec ciasta, pierwsze faworki zrobiłem w wieku 12 lat tak mówił Jacek Magiera a w studiu Rafał Bała, dzień dobry Rafał witam serdecznie, no tak, przejmujący moment kiedy wspominamy to wszystko mhm. bo przecież Jacek Magiera, dzisiaj jego pogrzeb w Warszawie, ale wczoraj już uczczono jego pamięć we Wrocławiu, też przecież związany został we Wrocławiu, tam mieszkał no i człowiek, który jest też też, trzeba powiedzieć, wpisał się w historię polskiej piłki, mimo że może w tej reprezentacji seniorskiej e, jakichś sukcesów nie odnosił, prawda? Tutaj e, też wiemy, że grał w Legii Warszawa, był tam bardzo ważną postacią, w Krakowie, no i później trenował śląsk Wrocław zdobywał z Legią Mistrzostwo Polski. Też e, wspaniałe mecze chociażby w Lidze Mistrzów, no pamiętamy, jakie 3 do 3 e, mecz chociażby z Realem Madryt, no z Borusją Dortmund, co prawda przegrany, ale 8 do 4 Borusja, to były niesamowite mecze, ale i sam Jacek Magiera też potrafił się znaleźć, też potrafił strzelić, był pomocnikiem może bardziej takim defensywnym, ale potrafił strzelać niesamowite gole. Posłuchajmy jego przyjaciela z takich młodzieńczych lat, bo przecież Jacek Magiera zaczynał jako osiemnastolatek, debiutował w Rakowie Częstochowa, wtedy trochę starszy był Grzegorz Skwara, to był napastnik, który no taki rasowy napastnik strzelał dużo goli, ale miał czego zazdrościć Jackowi Magierze tyle, co Jacek miał szczęścia pod bramką, to to nie ma nawet Ronaldo czy Messi. Nawet pamiętam taką bramkę z Lechem Poznań. Nawet po mojej wrzuce gdzieś tam próbowałem kogoś okiwać, wrzuciłem. Jacek się przewrócił, wstawając tyłem głowy, tre, strzelił gola. No to 2-0 wygraliśmy z Lechem. Jacek dwie bramki strzelił, ale ta bramka z głowy ja nawet przez swoje całe życie, które gdzieś tam piłkarskie, to nawet na treningu takiej bramki nie strzeliłem, a, a Jacek potrafił to w ekstraklasie strzelić. Trzeba mieć ten instynkt, prawda? I on miał do strzelenia goli, ale przede wszystkim do prowadzenia młodych zawodników. I to dziś podkreślamy, bo wielu tych zawodników, z którymi pracował, czy w reprezentacjach młodzieżowych, pamiętamy, że on prowadził chociażby w Mistrzostwach Świata do lat 20 w Polsce, te mistrzostwa były, ale też sam zaczynał. Pamiętajmy, że on do lat 16, czyli jako 15-latek, występował w reprezentacji Polski i oni w 93 roku jako pierwsi w historii w tej kategorii wiekowej dla Polski zdobyli Mistrzostwo Europy. Tam no, między innymi Mariusz Kukiełka z takich bardziej znanych nazwisk, Mirosław Szymkowiak, jak później zrobił karierę, prawda, Arkadiusz Radomski, a po drugiej stronie w finale kto? Włosi. Polacy pokonali Włochów z niesamowitym Jim Buffonem, także naprawdę kawał historii polskiej piłki. No i jeszcze, Danielu, jeśli pozwolisz, takie cytaty, bo mhm. na koniec y, tego wątku, żeby rzeczywiście y, w, w taką zadumę trochę wpaść, to, to był rzeczywiście nie tylko piłkarz, nie tylko trener, ale także człowiek o takiej głębokiej duchowości, no i powiedział między innymi, ktoś zapytał mnie kiedyś, jakie jest moje marzenie. Real Barcelona odpowiedziałem, moim marzeniem jest, żeby przynajmniej 20 lat być szczęśliwym dziadkiem. No to się nie udało. Wiemy, że jego dzieci mają po kilkanaście lat. No i taka ostatnia informacja, którą napisał w swoim telefonie, w swoim notatniku była taka... Tu wszystko się zaczyna. Robić, nie robić, chce, nie chce. Czyli to też pokazuje, yy, z czym się zmagał i, i jaką miał filozofię taką, nie tylko w piłce, ale także i w życiu. Odszedł porządny, przyzwoity, uczciwy człowiek. Takie komentarze można... Dziś pogrzeb zaje. na Powązkach zostanie mm. pochowany Jacek Magiera. Dziś relacja z tego ostatniego pożegnania na antenie programu pierwszego Polskiego Radia w Kronice Sportowej także. Oczywiście. Rafał Bała. Dzięki. Dziękuję. Przed chwilą wspominał mecz Legii z Realem. To było 2 listopada w 2016 roku w Warszawie. To był. O, pani mnie ostatnio pyta, a Pani pamięta jak, jakim wynikiem zakończyło się to spotkanie Legii z, z Realem? Nie. 3 do 3. To, ta. była... Tak, to była sensacja. Wówczas niemal tyle samo, co wczoraj w Monachium. Bayern grał z Realem i no to było meczucho. Nie wiem, że Pani nie ogląda. Słyszałam sąsiadów. Były, tak, tylko tak. myślałam, że jest coś, jakieś ważne wydarzenie, sąsiedzi byli głośno. No to są takie mhm. mecze, które przychodzą do historii, tak czy inaczej, szanowni państwo, Real strzelił w pierwszej minucie, natomiast to Bayern gra dalej, znamy te półfinałowe. Pary że z Bayernem się zmierzy taki wczesny, przedwczesny finał, a Atletico Madrid z Arsenalem. No to tyle. Wiem, że na temat piłki to mogłyby pani godzinami, ale może spróbujmy o czymś innym na P... Dokładnie. Pol Lepsze są te po pary polityczne. No dobrze. Pary polityczne. Pan by chciał wiedzieć, co w gazetkach? Niech to ma najwięcej pary z polityków. A, to na razie y, ta optyka na Węgry idzie. Rozumiem. <grych> tak myślę, tak myślę. Mm -hmm. ale, może, ale może Mateusz Morawiecki się zapatrzył na te Węgry, bo teraz są napięcia w Prawie i Sprawiedliwości i może doradcy myślą, że on jest teraz taki Peter Madziarnowy. A on chce założyć nową partię? On zakłada stowarzyszenia, a prezes kręci nosem. Aha. Mm -hmm. I czym to się zakończy? No, mam nadzieję, że Może prezes... tym, co samo co, co z tymi, co założyli centrum. I są w centrum. w centrum, a nawet już uwagi niestety, nie. Taki aksamitny rozwód mhm. to był. No, jest nowa rola do, dla prezydenta, to Gazeta Polska donosi, musi pan wiedzieć. To jest jedyna osoba już, która jest w stanie powstrzymać e, Unię Europejską i zakusy Berlina i Brukseli, ale jest też cegadka. Mhm. czym, czy pan się wpisze w wyniki sondażowe, tak? dobra? Tak. Kto jest winny bałaganów TK? Trybunale Konstytucji. Ale to zdaniem są, tak, sądowana, tak. tak. Prezydent. No brawo, brawo, brawo, brawo. Dołącza pan do 34,4%. Nie, nie, nie. ja w tym. Ale dla kogo ten wywiad? Proszę pana, dla Rzeczpospolitej te sondaże. A to nie to dziękuję. Jedynka Polskie Radio. Agata Kondzińska porozmawia z naszym pierwszym gościem już o 7.15. I to będzie Marek Sawicki, poseł PSL-u. gotowy plan na siebie masz, nie chcesz jak większość kobiet, nie będziesz nigdy robić tak jak inni każą tobie i chociaż czasem za dużo powiesz i niewygodne zdanie padnie wolisz żyć ze sobą w zgodzie aż kusz padnie może skutujesz klamka zapadnie kości rzucą Nie Polski Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po siódmej. Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja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 Reklama Ogłoszenie społeczne Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych.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 Patryk Bedliński, zapraszam. Przyda się spora dawka ostrożności na autostradowej obwodnicy Wrocławia, czyli na A8. Między węzłem Wrocław Północ a węzłem Wrocław Stadion. Na 23 km miało miejsce zderzenie pojazdu osobowego z ciężarówką i pojawił się korek, a także mamy zwężenie w kierunku kudowy. To zdarzenie miało miejsce około 23 km autostrady A8. Na 74 też problemy. Tutaj trzeba wyjątkowo uważać się między Opatowem a Kielcami w okolicach Radlina. Na pasie w kierunku Kielc mamy zwężenie, bo zdarzyły się dwa pojazdy osobowe. To kilometr 92. Poszkodowana została jedna osoba. Od państwa także ostrzeżenia. Ruszyłam właśnie z dolsztyna na Biały Stok. Spokojnie, aczkolwiek bardzo mgliste, jakby rozlało się jakieś mleko nam tutaj. To nasza słuchaczka pani Maja. Bardzo dziękujemy. A teraz pan Łukasz. Kasa S1, kierunek Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, za zjazdem w kierunku Huty Katowice, Korek, postoicie sobie ze 2-3 km, gdyż z samochodu dostawczego spadły zbiorniki na szambo. Pozdrawiam, Łukasz. Rzeczywiście nawigacja wskazuje nam zator na S1 między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą w kierunku południowym. Bardzo dziękujemy za to ostrzeżenie. A nasz numer telefonu to 22 513 11 11. Prosimy o nasze wiadomości głosowe w aplikacji mobilnej o nazwie Polskie Radio Kierowców. Coraz większy ruch, między innymi zwolnimy na A4 pod Krakowem przy węźle na wysokości Skawiny w kierunku Katowic. Zwalniamy też na warszawskiej S8, zwłaszcza na moście Grota Roweckiego w kierunku zachodnim i nieco wcześniej jeszcze przed węzłem. Wjazd przez Łomianki do stolicy również ze spowolnieniem.